POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek 11. On ponownie ma przyjemność gościć Grażynę Lutosławską, dziennikarkę i pisarkę. Pouczająca mnie rozmowa dotyczyła jej najnowszego książkowego dzieła pod tytułem Jak Arnie i Dobek ratowali świat. Zaczniemy od pytania, które zdefiniuje całą tą rozmowę, jest Najważniejsze z tych wszystkich. Pomidorowa z ryżem czy z kluseczkami? Z kluseczkami, proszę No, pana. to tu jesteśmy zgodni, bo ja tak samo. Ja z ryżem nigdy na To znaczy, pan, z z kluseczkami, natomiast w tej chwili ja pomidorowie z kluskami nie jadłam już od 100 lat, czyli od czasów dzieciństwa, bo teraz robię już swoją pomidorową i ona jest, to jest bardzo gęsta pomidorowa, ona jest bez śmietany, co kiedyś było nie do pomyślenia. Co to jest z imbirem, rosnkim i bazylią? Aż nabrałam ochoty, chociaż jadłem obiad nie tak dawno, ale nabrałem ochoty. Przechodząc dalej, dlaczego zdecydowała się Pani na książkę dla dzieci, a nie na przykład powieść historyczną? Pani Łukaszu, to jest jedno z tych pytań, z którymi ja mam problem największy, a może nawet powiem, że to jest pytanie, z którym mam problem największy. Na pytanie, dlaczego Pani, proszę Pani pisze dla dzieci, moja odpowiedzi brzmi, nie wiem najkrócej. Natomiast lekko rozwijając i zastanawiając się nad tym, dlaczego tak się dzieje, dochodzę do wniosku, że ja chyba nie klasyfikuję czytelników. Ja nie jestem pewna, czy ja piszę dla dzieci, czy dla dorosłych. I to bez względu na to, czy ja piszę tekst dla dorosłych, czy dla dzieci. I to nie znaczy, że ja nie poważam swojego czytelnika, a wręcz przeciwnie. Myślę sobie, że to jest tak, jak kiedyś opowiadałam panu, jak jest z moją pracą w radiu. Że nie mogę sobie wyobrażać swojego słuchacza z powodu wielkiego szacunku do mojego słuchacza. Bo ja nie mam prawa wiedzieć, co on czytał, co on jadł, jaka jest jego wrażliwość, jakie ma plany na życie, y, czy jest szczęśliwy, czy jest nieszczęśliwy, ile ma lat, jakie ma wykształcenie, jakie jest narodowości. Jaka jest jego wiara. Ja nie mam prawa tego wiedzieć, a ja nawet nie chcę tego wiedzieć. Natomiast to, co ja mam prawo zrobić, to opowiedzieć mu swoją historię. Mówimy o słuchaczu. I mam wrażenie, że dokładnie to samo dotyczy mojego pisania. To, co ja mogę zrobić, choć tu będzie pewna subtelna różnica, bo ile w rzeczywiście opowiadam pewne historie, o tyle pisząc gdzieś to zupełnie inaczej, ale mam prawo podzielić się z nim tym, co właśnie odkryłam. Podzielić się tym z moim czytelnikiem. I teraz, czy to jest młody, czy to jest nieco starszy czytelnik? Forma, czyli że książka dla młodego, książka dla starego. Forma przychodzi później. Najpierw jest pierwsze zdanie, a później znienacka okazuje się, że adresatem jest dziecko, bo rzeczywiście w takiej formule książka jest napisana. Ale ja z tym miałam zawsze kłopot od pierwszej książki właściwie, chociaż tak naprawdę pierwsza książka była zamówieniem na napisanie książki dla dzieci, więc może to ta cała teoria, o której ja teraz opowiadam, pojawiła się gdzieś później, a tak naprawdę werbalizuję ją dopiero teraz, rozmawiając y, z Panem. Ale tak to się właśnie zawsze odbywało. Ja nie wiem, dla kogo ja piszę, ja nie wyobrażam sobie swojego czytelnika, raz jeszcze podkreślam, proszę tam nie robić cięcia, wyłącznie z tego powodu, że bardzo mi na nim zależy, że nie chciałabym go w żaden sposób umniejszyć, ukrzywdzić, zlewceważyć. Dla mnie ta książka jest uniwersalna. Po przeczytaniu, dla mnie jest dla osób dziewięciomiesięcznych do dziewięcioletnich, ponieważ Udało się pani tam zawrzeć jakby taką uniwersalność właśnie dla dzieci, ale i dla dużych dzieci, które już trochę zapomniały, bo dążą do tego hasła, jakim jest dorosłość. Nikt do końca doprawdy nie wie, co to znaczy i zapominają właśnie, tłamszą to swoje małe dziecko. I mi się to podoba, że na wielu płaszczyznach, a forma, forma jest o tyle... Bardzo dobrze dobrana, że właśnie trafi do wielu pokoleń, ale też trafia do współczesnego czytelnika, który jest przyzwyczajony do raczej cieniutkiej lektury i nudzi się bardzo, bardzo szybko. Czy chociażby jak usłyszałem od studenta, że on więcej niż 30 stron nie czyta, to już by przy to tej to książce poległ. To... No to, to, to może na trzy razy albo na cztery, ale warto by było. Ale widzi Pan, od pierwszych moich czytelników dziewięcioletnich, mam bo do, zaczynam dostawać listy. No, to znaczy sukces. już. Tak, tak zaczynam dostawać listy, ale też relacjonują mi czasem mamy, które są moimi znajomymi reakcje swoich dzieci. No więc niechże się ci pana znajomi zastanowią, bo dziewięciolatki połykają to za jednym zamachem. Stoń? Ja też, ja też. Za jednym i było mi mało, że tak powiem. Już, już jestem ciekaw, czy... Od razu zapytam teraz, czy można liczyć na ciąg dalszy. Tych przygód, czy już przenosimy się do innego, właściwie innego świata, do innych bohaterów, bo zauważyłem, nie wiem czy słusznie, ale w pewnym momencie też bohaterowie trafiają na sztukę teatralną i to jest sztuka, którą pani napisała. Czyli wzorem, co teraz robi się coraz bardziej powszechniejsze, wielkie studia filmowe, wielkie studia telewizyjne tworzą światy, w którym jeden serial przenika się z drugim i pani to samo robi teraz z książkami. Więc tworzy pani tak zwane uniwersum, swój uniwersum Grażyny Lutosławski. Także jestem właśnie ciekaw, jak. Widzę, że po minie widzę, że nie miała pani pojęcia, że coś takiego się dzieje. Więc... Dlatego, w ogóle niech mi pan to da na piśmie. Jeszcze raz, uniwersum. Tak jest. Nie miałam pojęcia, bo ja, jak pan wie, panie Łukaszu, no przyznaję się do tego, bo, bo mam sporo wata, to jest jedna z nich. Ja jestem zupełną ignorantką w świecie filmowym. To nie jest woda. A o czym Pan do mnie mówi, to w ogóle jest dla mnie czysta abstrakcja. Ale to mnie bardzo cieszy. Rzeczywiście tam jest kilka takich nawiązań. No ja złapałem to akurat. Przyznaję się, że innych, nie? To Bardzo, bardzo mnie to cieszy i bardzo jestem wzruszona, że Pan to wyłapał, bo ja nie oczekuję tego od czytelnika. To, to akurat jest taka bardziej zabawa moja z samym sobą, bo nie wierzę, żeby akurat wszyscy świetnie znali. Wszyscy byli w Osterwie na sztuce o dwóch jednym końcu świata albo cokolwiek na ten temat czytali. Ale tak, bardzo się cieszę. Pyta pan, czy będzie ciąg dalszy? To jest jedno z tych z kolei najpiękniejszych pytań, jakie można zadać autorce. Mm, nie zastanawiałam się nad tym, ale muszę panu powiedzieć, że trzech młodych czytelników też mi już zadało to pytanie. W związku z tym trzeba będzie to poważnie rozważyć. Ale z drugiej strony tak naprawdę to ta książka ma ciąg dalszy, bo... Mm, tak naprawdę tam zostaje podane coś w rodzaju podpowiedzi przepisu na to, jak ratować świat. No i bo, bo świat tak naprawdę nie został jeszcze uratowany. Ale może to zrobić jarni, dobek, Jagatek przestanie ryczeć, jak przestanie, przecież pod koniec. I Wam, i ja, i właściwie każdy z nas. Więc do nas tak naprawdę należy ciąg. Piękna odpowiedź i właściwie mnie przytkało. Teraz muszę zabrać myśli. Pierwsza rzecz, która mnie też zafascynowała, to skąd wzięły się imiona głównych bohaterów, bo to nie są typowe imiona. Tym bardziej, że wiemy, iż książka jest w czasach współczesnych, ponieważ występuje tam odwołanie do Harry'ego Pottera, czy chociażby co mnie urzekło i też jestem ciekaw, skąd to się wzięło, do Wojowniczych że Ninja. E, więc właśnie ciekaw jestem, skąd y, pomysł na imiona. Imiona, ja nie znam ani żadnego Arnolda, ani żadnego Dobiesława, pana Józefa, czy mam kolegę Józka, ale ani przez moment o nim nie pomyślałam. Mam też koleżanki, dwie Agaty, niech mi wybaczą, bo o nich też nie pomyślałam konstruując tę postać. To jest zawsze tak, że ja nie wymyślam imion i nie dobieram imion do moich bohaterów. I tak było zarówno w przypadku tych pierwszych książek dla dzieci, jak i sztuk teatralnych, to są imiona, które się pojawiają w momencie, w którym ja już mam palce nad klawiaturą i ja je zgarniam zwyczajnie. Z reguły w 99% są to imiona osób, których ja nigdy w życiu nie spotkałam. Zdarzają się czasem takie przewrotne sytuacje, jak na przykład w, w przypadku Jerzego Bolesława. Tam był w książce Wielkie Zmiany w Dużym Lesie, był jeż Bolesław, Zająca Broży i Choracy Biedronka. Wydawało mi się, że to są takie imiona kompletnie jakiejś z innej bajki, że naprawdę nie jest kręgu mojego świata, a dwa lata później wyszłam za mąż ta Bolesława, ale no, takie sytuacje czasem się zdarzają. Także imiona, one przychodzą, ja je zabieram i gotowe. Fascynuje mnie też, no bo postawiła Pani przed chłopakami ogromne wyzwanie, czyli ratowanie świata. Zależnie, czy to jest w makroskali, czy tak jak tutaj w mikroskali, ale to bardzo duże wyzwanie dla dziewięciolatków, którzy już czują się dorośli, już nie są dziećmi, co szkoda mi ich pod tym względem, bo lepiej, żeby czuli się nadal dziećmi, ale dlaczego aż tak duże wyzwanie? Wie pan, Pani Łukaszu, ja myślę, że to wyzwanie jest jeszcze większe, że ratowanie świata to pikuś przy tym, co tak naprawdę muszą zrobić chłopcy. Oni muszą dokonywać bezustannych wyborów. Odkąd się dowiedzieli, że mm, być może jest taka możliwość, że tą laską mogą spełnić każde swoje życzenie, ale jeśli chcą uratować świat, to nie mogą spełnić każdego swojego życzenia. Tylko muszą pomyśleć o jednym, które uniemożliwi lasce czarowanie, takie trochę przewrotne, to dopiero się zaczęło, bo przecież jest tyle spraw, które można by było za pomocą czarodziejskiej laski, różdżki załatwić. No i teraz co wybrać? To jest tak naprawdę, myślę, największy ich kłopot. Jak sobie z tym poradzą, no to z ratowaniem świata będzie już skórki. No, a żeby to poznać, no to czytelnicy muszą przeczytać, bo nie będziemy zbyt wiele zdradzać. Kolejnym dla mnie takim wyróżnikiem są też niesamowicie delikatne, niesamowicie dobrze dobrane rysunki autorstwa Piotra Giełzaka, w których ja widzę lekką nutkę inspiracji japońską kreską i które automatycznie w mojej głowie tworzą wizję serialu animowanego lub czegoś w tym rodzaju. I jak trafiła Pani na Pana Piotra? Proszę Pana, najpierw to powiem, że taki serial animowany z rysunkami Pana Piotra Giełzaka to by mi się marzył, bardzo by mi się marzył, bardzo by mi się marzył. Ja nie znam osobiście Pana Piotra Giełzaka. Ja mam wielkie marzenie, żeby Pana Piotra poznać, a jeszcze większe, żeby z nim kiedykolwiek jeszcze pracować. Może na przykład przy serialu animowanym, ale może przy innym przedsięwzięciu. Pan Piotr Giełzak jest osobą, artystą którego podpowiedziała wydawnictwu pani Angelika, która robiła pierwszą redakcję mojej książki. Była wtedy na stażu w wydawnictwie Norbertinum. Przesympatyczna, bardzo pięknie oczytana osoba. I kiedy zastanawialiśmy się z panem Piotrem Sanetrą, szefem wydawnictwa, kto mógłby zilustrować tę książkę, pani Angelika powiedziała, że ma takiego znajomego, że może ewentualnie. Pan Piotr dostał zadanie przedstawienia na próbę kilku rysunków i nie ukrywam, że kiedy te rysunki zobaczyłam, no to w ogóle nie wyobrażam sobie, że mógł to być ktokolwiek inny. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że Pan Piotr jest taką młodą osobą. Czyli? Wie Pan co, ja nie wiem dokładnie, ale jak Pan sprawdzi na Facebooku, on jest. To no w każdym razie jest dużo, dużo młodszy, ode mnie. Bo no jak ja spojrzałam z kolei na te rysunki, widzi Pan, Pan tam dostrzegł, to Pani zwróci uwagę, że Pan tam dostrzegł japońską kreskę kaomix e, i parę innych rzeczy. Natomiast ja, osoba ponad 50-letnia, zobaczyłam tam rysunki ze swojego dzieciństwa. E, natomiast dzieci, które mam okazję teraz już obserwować podczas spotkań autorskich, dostrzegają tam ewidentnie jakiś swój kawałek świata. No i na tym polega moim zdaniem wielkość tych rysunków. On zrobił swoje, zgodnie ze sobą, czyli są to rysunki bardzo prawdziwe. Dla mnie to jest w ogóle warunek podstawowy w sztuce, która, to by była, która by to nie była z dziedzin sztuki, robienie czegoś właśnie bardzo zgodnego ze sobą. I dzięki temu każdy z nas bierze sobie z tego coś zupełnie innego i wyłącznie dla siebie. Bardzo mi się podobają te rysunki, bardzo. Teraz chciałbym się też dowiedzieć, jaką formę magia przybrała ostatnio w Pani życiu. Wie Pan, ja to się czasem nawet boję. Bo jak się człowiek nie waha, tylko naprawdę przychodzi taki moment pięknego zestrojenia ze światem i samym sobą, no właśnie, kiedy jest się częścią tego świata, to naprawdę spełnia się nawet nie po wypowiedzeniu, a po pomyśleniu wiele spraw. Myślę, że przestaje się spełniać, kiedy zaczyna pojawiać się dysharmonia, kiedy nagle zaczyna coś skrzytać, kiedy pojawia się jakiś potężny wysiłek żeby mnie pan dobrze zrozumiał, ja nie mam, namawiam do tego, żeby życie traktować zbyt lekko i kompletnie bez wysiłku Ponieważ pan na mnie popatrzy, znowu jestem niewyspana bo znowu też dużo pracowałam ale to nie chodzi o to, żeby nie pracować to chodzi o to, żeby to wszystko robić w pewnej harmonii a i wtedy czary działają w każdym momencie Fascynuje mnie jeszcze jedna taka sprawa, no bo ta książka jest jakby dla mnie, dla mnie ta książka jest też o tym właśnie, o podtrzymywaniu swojego wewnętrznego dziecka i nie zapominaniu o tym, co jest piękne w świecie. I tutaj, jako że już nie jest to nasza pierwsza rozmowa, druga podczas nagrywania, ale nie pierwsza ogólnie, fascynuje mnie, czy to, że zajmuje się Pani przeprowadzaniem wywiadów z różnymi ludźmi, yy, i tak jak ja to odbieram, napędza pani ciekawość świata, czy to jest też metoda właśnie na podtrzymanie tego wewnętrznego dziecka? Małe sprostowanie, Panie Łukaszu, jeśli Pan pozwoli. Oczywiście. Ja nie mam w sobie żadnego wewnętrznego dziecka. Nie chciałabym niczego sugerować, ale mam niejasne wrażenie, że Pan też nie. Nikt nie ma. No jakim cudem ono by się uchowało? No błagam Pana, Panie Łukaszu, no tyle Pan przeczytał książek, tyle rzeczy zobaczył, tyle filmów obejrzał, tyle świata poznał, no to dziecko musiało urosnąć, na szczęście. To nie chodzi o wewnętrzne dziecko. To chodzi o patrzenie na świat, o pewien rodzaj patrzenia. To patrzenie może być charakterystyczne i dla sześciolatka, i dla sześćdziesięciolatka. Natomiast to patrzenie zawsze musi być wzbogacone całym tym bagażem, który na szczęście, starzejąc się bardzo lubię to słowo starzejąc się podkreślę jeszcze raz nam się powiększa. Więc nie ma żadnego wewnętrznego dziecka, które należy pielęgnować. Należy pielęgnować w sobie zachładność na świat. Czuję się sprostowany, oficjalnie. Jeszcze z takich już stricte rzeczy książkowych fascynuje, kiedy ostatnio Pani leżała na trawie i patrzyła na pracujących chmury. No bo ciągle Pani pracuje ciągle pracuje, a ktoś musi też obserwować chmury. I kiedy to było? Proszę się przyznać. Niestety za zbyt dawno temu. Ale widzi pan, wiele rzeczy, które pan wyczytał w tej książce, wydarzyło się w moim życiu bardzo dawno temu, albo może nawet nigdy się nie wydarzyło, w związku z tym wydarzyło się jeszcze dawniej niż dawno temu, a mimo wszystko gdzieś się podkładało. No bo właśnie to tak z nami jest, z tym zbieraniem doświadczenia w ramach starzenia się, że tak samo jest z pisaniem książek. To nie jest tak, że ja sobie układam tymczasem tak, o. O, jaki tam ładny, tam za tym oknem, taki ładny widok, to ja muszę o tym napisać. Nie, bo ja bym wtedy uszalała, albo bym została jakąś grafomanką, bez przerwy opisującą świat. Zresztą ja nie opisuję rzeczywistości, to jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Natomiast to wszystko się odkłada. I to wszystko w pewnym momencie, oczywiście nie w takiej formie, jak zostało zaobserwowane, gdzieś wychodzi na wierzch. Gdzieś się ta szufladka otwiera, bo właśnie w tej chwili jest potrzebny ten widok, który sobie gdzieś kiedyś zakodowałam. Ale ponieważ ja już nie jestem taka jak wtedy, kiedy to widziałam, tylko w ramach procesu starzenia się jestem w zupełnie innym miejscu, to ten widok przez te wszystkie doświadczenia przefiltrowuje. W związku z tym on pojawia się w książce, ale to już nie jest ten widok lat. Fascynuje mnie również, kiedy siada pani do klawiatury i zaczyna pisać, czy... Wie Pani już, jak się skończy dana opowieść, czy ona pisze się sama? Bo są różne szkoły. Jak jest w Pani przypadku? Ale nigdy nie wiem. Nigdy w życiu nie wiem, jak się skończy. Na szczęście, to by było nudne. Po pierwsze, to by było nudne. Co ja bym miała robić przez te wszystkie tygodnie albo miesiące, kiedy piszę, jak ja bym wiedziała, jak to się wszystko skończy. Nie, nie po to piszę. To po pierwsze, a po drugie, hmm, też musiałabym o sobie mieć bardzo wydumanie dobre zdanie, gdybym myślała, że tak się już naobserwowałam świata i tak wszystko wiem, że nie tylko teraz siadać i opisywać. Bo ja wiem, zobaczyłam, wiem jak się zaczyna, wiem jak się kończy, ja wam teraz powiem. Nie, ja piszę dlatego, że chcę się dowiedzieć. Bo tak naprawdę to jest tak, że stawiam pierwsze zdanie i ono powołuje do życia następne. To powołuje do życia następne. Na tej samej zasadzie pojawiają się też bohaterowie ze swoimi imionami. Właśnie pojawiają się ich wymyśla. W związku z tym, tak naprawdę, z każdym kolejnym zdaniem rośnie moja ciekawość. Co będzie dalej? Co będzie dalej? Pisanie przynosi mi, jeśli nawet nie odpowiedź, bo nie zawsze przynosi odpowiedź, to kieruje mnie na jakieś nowe tory. Otwiera coś przede mną. Jak już jesteśmy właśnie przy pisaniu, ile zajęła Pani? Praca nad tą książką. Od napisania pierwszego słowa do napisania ostatniego? Nie pamiętam. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ja piszę dość szybko. Piszę dość szybko, natomiast później bardzo długo to jeszcze poprawię. No i tak powinno być, żeby to było dobre. Bardzo również podoba mi się, jestem ciekaw jak pani to uzyskała, ten stopień naturalności wypowiedział bohaterów. Bo ja. Czuję, już nie, na tyle nie pamiętam, że ja w taki sam sposób e, zadawałem pytania. Tak samo byłem dociekliwy, tak samo męczyłem swoją mamę i dziadka. I tak samo obserwuję niektóre, bo nie wszystkie dzieci, że w ten sam sposób się zachowują. I jak Ci bohaterowie są niesamowicie wiarygodni. I właśnie fascynuje mnie, jak Pani uzyskała właśnie aż taki stopień. Czy to też samo wypłynęło przez palce po prostu? Nie, proszę Pana, to jest jeszcze większy komplement, który mi powiedział ten, który poprzednio. No, to jest bezcenne <śmiech> dla autorki słyszeć takie słowa. Cieszę się, że Pan to mówi. Ucieszyłam się też, kiedy usłyszałam, jak mówili to kilkuletni chłopcy. Nie mówili tego do mnie, ja to usłyszałam, więc nie, nie, nie próbowali podlizać się autorce. Cieszę się, bo y, ja nie mam w swoim otoczeniu dzieci, żadnych dzieci, ani małych, ani dużych dzieci. Mam siostrzenicę, która ma 15 lat, ale która mieszka ponad y, prawie 2000 km ode mnie. W związku z tym widujemy się, no, powiedzmy, rzadko. Więc tak naprawdę mała odpowiedź, mi nie wiem. Yy, natomiast y, jedynym wytłumaczeniem jest to, co powiedziałam panu przed chwilą. Że to, bo o, widzi pan. Więc gdybym ja miała opisać rzeczywistość, jaką znam, to bym w życiu nie napisała przy i dobka, bo ja nie znam tej rzeczywistości. Ja nigdy nie miałam do czynienia z bandą Mieta, a kilka osób mi już powiedziało, że mięto jest wypisz, wymaluj, jak ten, który ich w dzieciństwie. Ja nie znam takiego kobiety. No, ale on przyszedł, to się opisania, to zostało opisane. Ale niezwykle się cieszę. Podobnie zresztą było przy bazarku. Jeden z moich radiowych kolegów właśnie zapytał mnie: Czy ja na bazarek chodzę z magnetofonem, czy z długopisem? Odpowiedziałem: Nie, z koszykiem na zakupy chodzę. Ale może gdzieś tam rzeczywiście się to odkłada, chociaż ja w bazarku, w tym słuchowisku nie... Ja nie słyszałam nigdy na żywo takich tekstów, jakie pojawiają się że na rzeczywistym bazarku. Chyba no nie, muszę jeszcze nad sobą pomyśleć, muszę się jeszcze przygotować do odpowiedzi na takie pytanie, bo jej nie znam. To też fajne, bo to przed czyli ten proces poznania odpowiedzi. Jakie już jesteśmy przy kwestii słuchowisk? Czy taka myśl, żeby zmienić tę książkę w słuchowisko w którymś momencie? Przeszła pani przez głowę, czy...? Mnie nie, ale mojej przyjaciółce, która jest redaktorem naczelnym Radia, jednej z pierwszych czytelniczek, a jak to przeczytała, to powiedziała, no, że to jest słuchowisko. Ale tydzień później powiedziała, że to jest film. Pani teraz mówi, że to jest komiks. Jestem za, tylko tak, ja już książkę napisałam, ale jakby teraz ktoś chciał ewentualnie coś z tym dalej, to ja będę zachwycona przede wszystkim dlatego, że będzie to szansa na to, żeby ktoś, że ja będę mogła zobaczyć, jak ktoś czyta tę opowieść. Ja z przyjemnością zrobiłbym film, tylko problem, żeby znaleźć dobrych aktorów. Ale wszystko, wszystko przed nami. Zastanawiam się też, czy... W moim mniemaniu w książce znajduje się przesłanie do rodziców, którzy dla mnie nie są pozytywnymi bohaterami tej opowieści. Są zajęci problemami, są skupieni, nie to, że na sobie tylko, na sobie w takim znaczeniu, że ojciec na mamie, mama na ojcu w ten sposób, ale dzieci są jakby spychane na dalszy plan i jest mi szkoda dzieci z tego powodu. Czuję smutek względem tego, że nie mają jakby kontaktu z rodzicami. Bo wiadomo, że takie sytuacje, jakie są opisane w książce, rodzice przyjmują jako wymysły swoich dzieci i spychają właśnie to na dalszy plan. I dla mnie takie jest też dodatkowe, poza tym magicznym i ratowaniem świata, przesłanie tej, książki, przesłanie tej książki, aby rodzice bardziej zwracali uwagę na swoje dzieci. Czy mam rację, czy kompletnie nie? Wie pan, ja nie myślałam o tym, pisałam tę książkę. Teraz się zaczęłam tym zastanawiać, jak Pan o tym mówi. Skoro Pan to tam wyczytał, to znaczy tam to także jest. Ym. Tylko z drugiej strony myślę sobie tak, że Arni i Dobek to też nie są takie znowuigały, proszę Pana. Oczywiście. wprawdzie nie Oczywiście. są bardzo niedobre dzieci, ale to są niegrzeczne dzieci zwyczajnie. Czasami. I rodzice mają dokładnie tak samo. To nie są niedobrzy rodzice, Panie Łukaszu. Ale oni czasami nie są święci, no? Zwyczajnie. Ma Pan rację, tam jest bardzo dużo takich sytuacji, które nie są idealne i książkowe, ale jest też dużo sytuacji, bardzo myślę, takich wspierających te dzieci. Arni doskonale wie, co mu wolno, czego mu nie wolno. Arni, proszę zobaczyć, co się wydarzyło, kiedy Ani przed ze świadectwem bo to nie było najlepsze, co powiedział jego ojciec zapierając go na lot, co jest w życiu tak naprawdę ważne. Tam jest dużo a klimat jaki jest w kuchni Arniego, między rodzicami. Ten klimat, za którym tak bardzo tęskni, kiedy pojawia się sytuacja, w której go nie ma. Proszę zobaczyć, co robi Arnie, wiecznie sprzeciwiający się temu wszystkiemu, kiedy nagle sytuacja rodzinna powoduje, że to się burzy. On nagle stanowczo się domaga, żeby ktoś mu kazał iść umyć ręce, wynieść śmieci. E, że, i, czyli domaga się tych reguł, które tam panowały. Czyli to jest świat, w którym on czuje się bezpiecznie. Więc to chyba nie jest do końca tak, że... Raz jeszcze powtórzę, to nie są święci książkowi rodzice. Ale myślę, że nie są najgorsi. No O tym muszą się już przekonać czytelnicy. I zbliżając się ku końcowi, chciałbym jeszcze spytać o historię idącą za metodą na uczenie dzieci odpowiedzialności względem zwierząt, bo moja mama przeczytała najpierw tę książkę, była zachwycona i spodobała się jej ta metoda. Ja byłem bardzo ciekaw nie mogłem właśnie już wytrzymać, kiedy to się pojawi. I kiedy przeczytałem, stwierdziłem, że to jest naprawdę genialna rzecz, bo nie chcę zdradzać, bo to już trzeba zostawić coś dla czytelnika, ale... Nie umiem tego inaczej oddać. Po prostu dla mnie to jest coś genialnego. Taki sposób nauczenia młodego człowieka dziecka odpowiedzialności. A tak prosty, o jakim się niestety nie pamięta, ludzie nie pamiętają, kupują te małe zwierzaki i potem, co już wiem, ze swoich innych zainteresowań, zwierzaki lądują na ulicy w strasznym stanie i przechodzą męki, na które zupełnie nie zasługują. A taka prosta metoda załatwiłaby wiele takich sytuacji i sądzę, że to jest też... Właśnie teraz to do mnie dotarło. To jest też metoda na ratowanie tego świata. Przynajmniej w moim mniemaniu ponownie. Absolutnie ma Pan rację. Tak, to jest jedna z tych metod. A poza tym proszę zobaczyć, jak w takim razie cofani rodzice. Tak, tak. To sprytnie tak. wykombinowani. Nie, ja nie mówiłem, że oni są czarnymi charakterami tak. tej książki, tylko że ogólny dla mnie odbiór ich jest właśnie taki, że ciutkę więcej mogliby poświęcić swoim dzieciom. Ale też dzieci czasem za dużo wymagają. Pan był odpowiedzieć na te wszystkie pytania, na które zadawali Armii Dobek, Bo ja bym chyba oszalała. Próbowałbym. Ja lubię wyzwania. <grym> <grym> Próbowałbym. Natomiast jeśli Pan mnie pyta, skąd mi się wzięła ta metoda, to nie pamiętam. Nie jest wykluczone, że ją gdzieś usłyszałam, ale nie pamiętam tego. Ale jest wspaniałe. Ale też mi się podoba. Polecam wszystkim. Dlatego, co słychać ogólnie, polecam tę książkę i dla małych czytelników, dla dużych czy czytelników. Jestem bardzo wdzięczny za je napisanie i nie mogę się doczekać kolejnych i nie mogę się doczekać kontynuacji losów Arniego i Dobka. I bardzo dziękuję za tę rozmowę. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję. Muszę wam powiedzieć, że to były naprawdę bardzo dobre pytania. Bardzo dobre pytania i bardzo dobra rozmowa. Jestem za. Tak, hmm. jestem za. Jestem, jestem bardzo, jestem bardzo zadowolona. Pan Łukasz bardzo zawodowo przeprowadził ze mną, wie. Miałem dobry wzorzec, możecie mi wierzyć. W świat rozmówczyni zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu